Moi drodzy, chciałbym pozostać jeszcze dzisiaj, ten raz, przy wersecie z Rzymian 16:20. Ten werset czytamy od kilku tygodni i dwukrotnie już na jego temat usługiwałem. Werset ten brzmi tak, że Bóg pokoju rychło lub szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Werset ten, ta obietnica, obwarowana jest jak zawsze warunkami. To nie jest obietnica bezwarunkowa. Wystarczy, że chodzisz na przykład do kościoła, wystarczy, że pomodliłeś się raz, przyjąłeś Pana Jezusa jako Zbawiciela i już wszystko załatwione. Ta obietnica ma pewne warunki. Czytaliśmy w wersecie wcześniejszym o dwóch. Dzisiaj będziemy czytać i rozważać trzeci element warunkujący spełnienie się tej obietnicy. Zastanawialiśmy się nad tym po pierwsze, co to jest posłuszeństwo. Pamiętacie, mam nadzieję, rozważanie? I w wielkim skrócie posłuszeństwo równa się, przynosi nam, prowadzi nas do bezpieczeństwa. Posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo zasadom Królestwa Bożego, posłuszeństwo Duchowi Świętemu, posłuszeństwo także prawu ludzkiemu i przełożonym i w tym świecie i nie tylko, prowadzi nas do miejsca bezpieczeństwa. Takie jest założenie. Bóg wyznacza pewne granice, mówi, nie przekracza ich, bo jak je przekroczysz, to się pokaleczysz, stracisz, zgubisz się, poniesiesz stratę. Mówiliśmy o mądrości. Mądrości, która definiowana jest na różne sposoby, nie jest tożsama z wiedzą. Wiedza to nie jest jednoznaczna rzecz z mądrością. Możesz mieć wiedzę, a nie mieć mądrości, aczkolwiek mądrość zawsze posiada jakąś wiedzę. Mądrość nie jest pojęciem abstrakcyjnym, funkcjonującym samo. Mądrość ma i zdobywa i poszerza wiedzę. Mądrość nie jest tożsama też z inteligencją. Powiedzieliśmy sobie o tym bardzo dobitnie na przykładzie paczki papierosów, którą inteligentni ludzie kupują, czytając, że palenie tytoniu może być przyczyną długiej i bolesnej śmierci. To nie powstrzymuje ich przed nabywaniem tej trucizny. Dzisiaj element trzeci. I chciałbym ten cykl, ten potrójny cykl zakończyć dziś na tym nabożeństwie z zaproszeniem do wspólnej modlitwy, z zaproszeniem do wspólnego przeżywania Bożych dotknięć i Bożego działania. Ale to na koniec. Zobaczymy, czy w ogóle będziecie zachęceni do, do tego, aby się modlić. Mam nadzieję, że tak. Dzisiaj o czystości. Zauważmy, że ta obietnica mesjańska dotycząca zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, w tym wersecie i w duchu Ewangelii, w literze Ewangelii, przekierowana została na Kościół. W istocie my kontynuujemy dzieło Jezusa. On zwyciężył, On pokonał szatana, my korzystamy z owocu Jego zwycięstwa. Korzystamy z tego, co On wywalczył i naśladujemy Go w tym. I to zwycięstwo przejawia się w życiu wolnym od władzy i panowania Diabła nad nami. A nawet na wolności od jego wpływu na nas. Wiecie, jest władza, czyli pełna kontrola, mocna kontrola i jest wpływ, czyli ograniczone działanie na przykład diabła w życiu człowieka. Tak samo i my mamy władzę nad sobą i wpływ na otoczenie. To jest różnica. Nie mamy władzy nad innymi ludźmi, mamy władzę nad samymi sobą. O tym Mówi nam zwrot użyty w tym wersecie 20, pod stopami waszymi. Stopy definiują naszą prywatność, obszar naszego życia, stopy to nasze życie, pod stopami waszymi. O tym mówiliśmy poprzednio. Jak przejawia się działanie, czy wpływ diabła w naszym życiu, czy w życiu człowieka i człowieka również wierzącego? To może być niewola grzechu, grzech, którego nie mogę się pozbyć, grzech, nawracający grzech, trzymający mnie jak sidło. To jest z pewnością panowanie wroga nade mną. Innymi przejawami panowania diabła jest ich wiele, a wymienię kilka. Nie jest to kompletna lista, ale nie chciałbym, abyśmy, wiecie, teraz rozbudowywali tą czarną listę i, i straszyli się wzajemnie. Ojejku, ojeku, ojejku, ileż to szatan ma tych narzędzi. To na pewno którymś mnie dotknie. To na pewno... Jestem pod wpływem któregoś z tych narzędzi. Nie myślmy w ten sposób. Ten wachlarz jest szeroki, ale w każdym z nich, wobec każdego z nich Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Amen. Amen. Inne przejawy. Chroniczny smutek. Smutek, którego nie możesz się pozbyć, smutek nieuzasadniony okolicznościami, sytuacjami życiowymi, bo czasami smutek jest uzasadniony. Tracisz pracę, ktoś choruje, ktoś umiera, to się zdarza. Smutek ku nawróceniu jest nawet rzeczą pozytywną. Smutek oczyszcza w jakiś sposób nasze emocje, dusze, ale chroniczny smutek, który nie chcecie opuścić, nie jest rzeczą właściwą. Lęk, życie w lęku, boisz się, sam nie wiesz czego, boisz się wszystkiego, przyszłości. Boisz się ludzi, boisz się zmian, boisz się o swoje finanse, boisz się o swoje zdrowie, boisz się, lęk, to nie jest właściwe. Lęk może prowadzić do stanów depresyjnych. Depresja to jest kompletne już zniechęcenie do życia. Nie chcę żyć, wolę umrzeć. Szczerze, kto z nas miał taki moment, kiedy mówiliśmy sami sobie, a może nawet Panu Bogu, ja już nie chcę żyć. Nałogi. Niszczące, wiążące, odczłowieczające nałogi, alkohol, narkotyki, pornografia, hazard i tak dalej. Niszczące, odczłowieczające, istotą nałogu jest to, że pozbawia nas, pozbawia człowieka, istoty człowieczeństwa. Znikają uczucia wyższe, a potem już nawet nie tylko wyższe, ale i wszelkie uczucia. Liczy się tylko nałóg i zaspokojenie, głodu, alkoholowego, narkotycznego czy jakiegokolwiek innego przestaje liczyć się o rodzinę, bliscy dzieci, żona, nie ma znaczenia to jest niewola z pewnością kontrolowana i podsycana przez naszego wroga, zdrada zdrada w relacji małżeńskiej zdrada w relacji przyjacielskiej zdrada duchowa to jest z pewnością przejaw działania wroga, który ma być pod naszymi stopami, bunt, rebelia to jest przejaw działania diabła. Niewiara, nie mogę uwierzyć w to, że naprawdę Bóg może mi pomóc, nie wierzę, że moje życie się zmieni. To jest wpływ diabelski. Zwiedzenie, zwiedzenie polegające na tym, że wchodzimy w dziwactwa, w dziwne nauki, w jakieś zwodnicze twierdzenia, które absorbują nasz umysł, uwagę, odciągają nas tak naprawdę od Chrystusa, rozpoczynamy dysputy teologiczne, kłócimy się, a owoc przy tym mizerniutki albo żaden, albo nawet gorzki i cierpki. Zwiedzenia, musimy uważać na zwiedzenia. Wiecie, to zwycięstwo nad szatanem, pod naszymi stopami, to jest obraz pokonanego wroga, nie realizuje się, chciałbym wyrazić je precyzyjnie, na przykład przez wyższe wtajemniczenie czy poznanie duchowe, to nie o tym ten fragment mówi, inne może i owszem, ale nie ten akurat, to nie działa przez na przykład specjalną modlitwę, formułę, której wygłoszenie gwarantuje nam, że od tej pory już diabeł nie będzie miał na nas żadnego wpływu, bo przecież pomodliliśmy się w imieniu Jezusa, wezwaliśmy Jego krew, ogłosiliśmy moc krzyża i już mamy spokój do końca życia. Nie, to tak nie działa. To nie działa przez gromienie i rozkazywanie diabłu. Może przy opętaniach i modlitwach o uwolnienie tak, kiedy przychodzi biedna osoba, zniewolona, skrępowana, ograniczona w swojej suwerenności poprzez dyktaturę, terror szatana, tak, wtedy tak. Ale nie o tym mówi akurat ten fragment z listu Zgadzamy się z tym? Wiecie, ten fragment nawet nie wspomina o modlitwie w tej sytuacji. Mówi, Bóg zetrze rychło szatana pod waszymi stopami przez posłuszeństwo, przez mądrość i przez czystość. Oczywiście ja nie mówię, żeby się nie modlić. Ale zauważmy, dokąd ten werset kieruje naszą uwagę. I ten fragment połączony z kontekstem, o którym mówiliśmy też poprzednio, o unikaniu ludzi wywołujących rozłamy, zgorszenia, spory, o przebywaniu z ludźmi pozytywnymi, których Paweł pozdrawia w pierwszej części rozdziału 16. ten fragment podaje trzy pozornie mało duchowe warunki skutkujące zwycięstwem, one już zostały wymienione. Posłuszeństwo, czyli bezpieczeństwo i to, jak tutaj czytamy, znane wszystkim. To jest niezwykłe. To jest wzorcowe posłuszeństwo. Paweł mógł napisać do Rzymian wasze posłuszeństwo znane jest wszystkim. To jest niezwykła pochwała. Mądrość to szukanie tego, co dobre w oczach Boga i dobre w skutkach dla ludzi. Mądrość w tym wersecie połączona jest z dobrem. Abyście byli mądrzy w każdej dobrej sprawie. I teraz ta część trzecia czyści wobec zła. Czystość jest zatem przeciwstawiona złu. Dzisiaj kilka zdań na temat czystości. Niektórzy czują się nieswojo? Chyba nie. Dziś użyję kilku dość drastycznych porównań. Bądźcie gotowi i nie obraźcie się na mnie, ale będzie to oparte na pewno na, mocno na Bożym Słowie. Odwrotnością czystości jest brud. Tak, Brud. Ten przez uotwarte. Brud żeby nikt nie miał wątpliwości, o czym brat mówi. Brud jest nieprzyjemny. Źle wygląda, źle pachnie i może być groźny. Na brudzie korzystają bakterie, choroby, insekty i inne szkodniki. Tam, gdzie jest brud, nie użyję bardziej dosadnych słów, to wszystko może się rozwijać. Zauważmy, że brud Pojawia się w życiu człowieka bez wysiłku. Nie trzeba nic robić, żeby być brudnym. Albo właściwie trzeba nic nie robić. To zależy, kto jaką intencję ma w życiu. Brud pojawia się samoistnie i samoistnie się rozwija. Wystarczy nic nie robić ze sobą. Znamy pewnie różne skrajne przypadki, niektórzy z autopsji, większość z nas pewnie z telewizji, z programów interwencyjnych. Oto jest ktoś w bloku... To cierpi na syndrom zbieractwa, nie wpuszcza nikogo do domu i ten fetor rozchodzi się na kilka mieszkań, na całą klatkę, ludzie cierpią. W końcu przyjeżdża telewizja to pokazywać. Telewizja to pokazuje. Sąsiedzi się wypowiadają. Rodzina milczy. Opieka społeczna się tłumaczy. A my oglądamy to ze zgrozą. Jak można tak żyć? Jak to dobrze, że telewizor nie transmituje zapachów. Jeszcze nie. Słyszałem, że są takie kina na świecie, gdzie jak jest trzęsienie ziemi, to nawet fotele się ruszają i zapachy idą. Chyba nie chciałbym mieć takiego telewizora w domu. Czystość natomiast wymaga pracy, wysiłku. Zgadzamy się. Woda, pranie, mycie, środki czystości, kosmetyki, jakaś szczotka i tak dalej. Czystość też kosztuje. Brud nie. Brud jest tani, brud jest darmowy. Może dlatego dla niektórych jest tak atrakcyjny. Czystość ma swój koszt, nie jest za darmo. Płacimy za czystość. Płacimy za jakość naszego życia. Płacimy, bo chcemy żyć na odpowiednim poziomie. Chcemy, aby inni mogli z nami przyjemnie obcować. Płacimy za czystość, bo wstydzimy się brudu i to jest dobre, to jest właściwe. Czystość nie tylko kosztuje, ale potrzebuje miejsca, miejsca oczyszczania. Chyba nie za dobrze jest próbować robić to w pokoju gościnnym. Miejscem dedykowanym do czyszczenia, do pielęgnowania czystości jest łazienka, odpowiednio wyposażona. Choć bywa, że ktoś nie ma łazienki odpowiednio wyposażonej, ale każdy może mieć miskę na wodę i kubek do polewania. Pamiętam, w dzieciństwie jeździliśmy do naszych dziadków, do moich dziadków. Nie mieli łazienki. Toaleta to była dziura w dechach, ale dziadkowie byli wzorcowo czyści. I ja w tym czasie również korzystałem z wielkiej emaliowanej miednicy, która ustawiana była w kuchni, nie było łazienki. Ta woda grzana była na piecu, piec na drewno czy na węgiel i można było utrzymać normalną czystość. Kiedy byliśmy statkiem w Ugandzie, nie wiem, tatku, czy ty masz takie podobne wrażenie, ale chyba o tym rozmawialiśmy, że uderzyło mnie, że ci ludzie mieszkający w tak straszliwych dla nas warunkach, na glinie, w czcinie, w kurzu, wcale nie wyglądali na brudnych. Buty im się często kurzyły. Tego nie mogli uniknąć. Ale można utrzymać czystość niemal w każdych warunkach. Jeśli tylko się chce, a więc czystość wymaga miejsca. Nie musisz mieć wanny z jacuzzi i ledowych światów pod prysznicem, ale czysta woda i mydło da radę. Oczywiście mówiąc o tych rzeczach fizycznych, biologicznych, Odnoszę to do naszego życia chrześcijańskiego, duchowego. Bo najważniejsze jest pragnienie czystości. Wiecie, czystość wymaga też czasu. Czasu efektywnie wykorzystanego. Musisz spędzić jakiś czas w łazience. Znaczy tak, niektórzy, niektóre przesadzają z tym czasem. Niektórzy nigdy nie zrozumieją, jak można tak długo siedzieć w łazience. Przecież 7 minut wystarczy na prysznic, umycie głowy, ogolenie się, wypachnienie i wyjście. 7 minut. Nie, niektóre potrzebują 70 minut i trzeba pukać. Kiedy wyjdziesz? Widzę, że trafiam. Trafiam w temat. W każdym razie nasza duchowa łazienka czeka. Jest do dyspozycji. Biblia wspomina o czystości w kilku znaczeniach, w kilku kontekstach. Jest wiele zwrotów mówiących o czystości. Od samego początku. Prawo Mojżesza na przykład nakazywało Izraelitom czystość w wielu dziedzinach życia, począwszy od czystych pokarmów. Zwierzęta czyste, nieczyste, pokarmy czyste i nieczyste. Musieli to wiedzieć, rozróżniać i stosować. Bóg mówił do nich, że ofiary, które składają na Jego ołtarzu, mają być ofiarami czystymi, takimi, jakich On oczekuje. Nie byle jak, nie kulawymi, ślepymi i tak dalej, ale ofiarami czystymi. Czytamy o czystości szat, Bywało tak, że człowiek, Izraelita, na przykład dotknął kogoś zmarłego. Procedura po tym była taka, że należało się wykąpać, wypukać szaty w wodzie i do wieczora pozostawało się nieczystym, a potem już wracała czystość. Czystość szat, czystość ciała. Czytamy o tym, że kapłani przy służbie, czy przed podejmowaniem służby, przed podejściem do przybytku musieli się kąpać, musieli się opłukiwać, był to symbol oczyszczenia z grzechu. Przychodzili służyć Bogu w czystości ciała, w czystości szat. Praktykowano obmywania, pranie ubrań. Odsyłam do Starego Testamentu, do, do Prawa. Tam możemy znaleźć wiele takich poleceń. Jest to obraz świętości ludu Boga. To jest obraz. Pokazuje na oddzielenie tego, co czyste od tego, co brudne. Tego, co nieświęte od tego, co święte. Być może wtedy nie było to rozumiane, ale dzisiaj wiemy, że korzyścią dodatkową w wymiarze praktycznym dla narodu izraelskiego było bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne. Nie chorowali tak jak inne narody, dlatego że dbali o higienę, umywania naczyń, dłoni, szat. Higiena to przy okazji lepsza jakość życia. Przyjemność obcowania. Czy wiecie, że w codzienności na ogół nie czujemy swojego zapachu? Może nos przytkniesz tam wiesz, bliżej na jakiś czas, to poczujesz? Przyzwyczajamy się do swojego zapachu. Nawet jeżeli popsikasz się fantastycznym kosmetykiem, po jakimś czasie receptory przyzwyczajają się do tego zapachu i jeszcze nie informują, jak pięknie pachniesz. Ten zapach jest jakby częścią ciebie w pewnym sensie. I żeby poczuć, musisz na nowo się Popryskać, posmarować, bardzo podobnie jest ze smrodem. Też się przestaje go czuć. Biedne, zaniedbane osoby, tylko że zamiast przyjemności są mdłości. To jest bardzo nieprzyjemne, trudne. Ciężko pomóc jest takim ludziom. Wiecie, czystość to także zabezpieczenie przed infekcją. Wspomniałem o bezpieczeństwie sanitarno-epidemiologicznym. Być może Izraelici, jak powiedziałem, nie byli tego może zmienimy mikrofon. być może Izraelici nie byli tego świadomi, ale te czynności zabezpieczały ich przed zagrożeniami związanymi z klimatem, w jakim żyli. Przeczytajmy jeden taki właśnie, dość bezpośredni, bezpruderyjny fragment tekstu z prawa mojżeszowego, który mówi o higienie osobistej. Dotyczącej każdego człowieka. Kobiety, mężczyzny, dziecka i starca. Piąta Mojżeszowa, rozdział 23, wiersze 13 do 15. Poza tym na zewnątrz obozu urządzisz ustronne miejsce. I tam będziesz wychodził za potrzebą. Patrzcie, jak prozaiczne, jak praktyczne jest Boże Słowo. Biblia nie milczy nawet o czymś takim. I dalej. Wśród swoich przyborów będziesz miał też łopatkę. I gdy przykucniesz, wiadomo po co, na zewnątrz wykopiesz nią najpierw dołek, załatwisz się i zasypiesz to, co z ciebie wyszło. Takie rzeczy w Biblii? Mhm. Takie rzeczy w Biblii. Natchnione, nieomylne, Boże Słowo. Błogosławimy jedzenie, które spożywamy, dziękujemy za nie Bogu. Czy wiecie, że ortodoksyjni Żydzi mają specjalną modlitwę dziękczynną po wypróżnieniu? Dalecy są od naszej europejskiej pruderyjności w tym względzie. Jest to naturalna rzecz. Może krępująca, może lekko wstydliwa, może nie należy tego eksponować, ale jakże ważna. Jedno z ważniejszych pytań, które lekarz zadaje osobie świeżo przyjętej do szpitala, to jak, jak tam te sprawy. Nie chodzi o te sprawy inne, ale o właśnie te sprawy. 15. Dbaj o to dlatego, że Pan Twój Bóg przechadza się po Twoim obozie. On ma Cię ratować i wydać Ci Twoich wrogów. Twój obóz zatem powinien być święty, by nie zobaczył on u Ciebie czegoś wstydliwego. Biblia brytyjska mówi, przypomnijcie mi, niechlujnego i nie przestał stać po Twojej stronie i nie przestał Cię wspierać. Bóg nie lubi niechlujności. Gdy przynosimy to na grunt duchowy, Bóg nie lubi niechlujności duchowej. Nie możesz... O gaciach, bo to zanieczyszcza ciebie i wprawia otoczenie w zakłopotanie. I to jest problem. Duchowa czystość. Pewnie wszyscy z was doskonale znacie przebieg II, II wojny światowej, tak jak ja. Chciałbym wspomnieć pewien okres walk między siłami niemieckimi a brytyjskimi w północnej Afryce. Być może słyszeliście takie nazwiska jak Erwin Rommel, Bernard Montgomery, Rommel był niemieckim feldmarszałkiem, Montgomery brytyjskim marszałkiem i obaj starli się na ziemiach północnej Afryki. Libia, Egipt, bitwa pod El Alamein, Tobruk, sztury Tobruku, Polacy tam walczyli. Zmagania trwały przez wiele miesięcy. W końcu Niemcy zaczęli przegrywać, także dlatego, że Brytyjczycy mieli o wiele większe zasoby materiałowe i przewagę techniczną i liczebną, ale... Niemcy stracili kilkanaście tysięcy żołnierzy zanim przegrali największe bitwy w wyniku tropikalnych chorób roznoszonych przez muchy. Muchy, które siadały wiecie na czym. Dlaczego Brytyjczycy nie chorowali? Albo chorowali w znikomym stopniu. Niemcy, ponad 12 tysięcy żołnierzy zeszło bez oddania strzału. Oglądałem film dokumentalny Brytyjczycy, zapoznani lepiej z klimatem, wiecie, oni mieli kolonie przez już długi czas, wiedzieli o co chodzi, urządzali wojskową toaletę w bardzo prosty sposób, oczywiście nie było ścian, dachów i spłuczki, kopali dół, tak jak czytamy, tutaj czytaliśmy, kopali dół, kładli na to skrzynkę z dziurą, a potem tą skrzynkę z dziurą po użyciu szczelnie okrywali brezentem, tak żeby żadne owady nie mogły tam się dostać. I byli Zdrowsi. Nieczystość zabija. To, co niechlujne zabija. Oczywiście ja nie mówię, że Pan Bóg mógł sprzyjać Niemcom. Nie, to absolutnie jest... Nie to mam na myśli. Ale zauważcie. Niemcy, będąc ignorantami, nie znając zasad higieny, narazili życie swoich żołnierzy na szwank. W innych miejscach Biblii, poza prawem mojżeszowym, znajdujemy takie zwroty, jak czyste serce. Kiedy Dawid wdał się z Batrzebą, napisał piękny, ale bardzo smutny, pokutny, choć zarazem pełen nadziei psalm 51. Serce czyste stwórz we mnie o Boże. Jezus mówi błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czytamy o czystych ustach. Izajasz biadał, że jest człowiekiem nieczystych warg, mieszka pośród ludu nieczystych warg, Izajasz rozdział 6. Czytamy o czystych myślach, dłoniach, o czystej drodze, po której mamy iść, o czystości charakteru, o czystych oczach, czystym sumieniu, czystej wodzie, którą mamy być obmywani, o czystej i nieskalanej pobożności. Czytamy o mądrości, która przede wszystkim jest czysta. Poprzednim razem na ten temat czytaliśmy, czytamy o czystym życiu, o czystej odzieży, płótno, bisior z Księgi Objawienia. To są symbole świętości i niewinności. Wiecie, czystość to jest także zabezpieczenie przed oskarżeniem. Jest wiele wersetów obrazów, które utożsamiają czystość z niewinnością. Jestem czysty w tej sprawie. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Moje sumienie i serce jest czyste. Dzisiaj tylko jeden fragment chciałbym przypomnieć, który lata temu bardzo mnie zaintrygował, zainspirował i do dzisiaj jest dla mnie takim light motywem, motywem życia. Chciałbym móc pod koniec życia zadać Samuelowe pytania, bo o nie mówię. Prorok Samuel, pod koniec swojego życia, kiedy już Saul był namaszczony i powołany na króla, a Samuel zestarzał się i wiedział, że dni jego są policzone, zadał Izraelitom kilka pytań. Te pytania zapisane są w pierwszej księdze Samuela, rozdział 12. Przeczytajmy, tak, żeby już całej historii nie ogarniać. Wiersze 3 do 5. A teraz oto jestem: Odpowiedź mnie wobec Pana, wobec jego pomazańca. Czy komuś zabrałem cielca, czy komuś odebrałem osła, czy kogoś z was wyzyskałem, czy kogoś pognębiłem, czy z czyjejś ręki wziąłem łapówkę i przymknąłem oko na jego postępki, powiedzcie mi, a zwrócę wam. Nie wyzyskiwałeś nas, odpowiedzieli, nie gnębiłeś nas, ani od nikogo nic nie wziąłeś. Samuel powiedział, Pan zatem jest świadkiem przeciw wam, świadkiem jego, jest dziś jego pomazaniec, że nie macie mi nic do zarzucenia. Tak jest świadkiem, potwierdzili. Samuel był człowiekiem władzy, autorytetem. Mógł bardzo łatwy sposób zgromadzić majątek z powodu swojej służby i pozycji. Mógł bardzo łatwy sposób wejść w jakieś układy polityczne. Ale to był człowiek, który bał się Boga. I który pod koniec życia mógł zadać te niesamowite pytania. Czy ktokolwiek z was może mi coś zarzucić? Nikt. Nic. Jestem czysty. Jestem czysty. Inaczej mówiąc, jego dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości i korona życia. Te samolowe pytania są dla nas. To są pytania dla nas. Jezu, pomóż nam. Jak być czystym? Po pierwsze, utrzymuj czystość. To jest łatwiejsze niż ją przywracać. Tak samo jak ze zdrowiem. Profilaktyka. Lepsza niż leczenie. Nie zapuszczaj się. To jest łatwiejsze niż sprzątanie tak zwanej stajni Augiasza. Nie wiem, czy znacie tę historię, mit, baśń grecka. Na temat króla Augiasza, widzę, że wszyscy znamy, ale na wszelki wypadek Wam powtórzę. Król Augiasz miał tysiące wołów, koni, zwierząt, które trzymał w wielkich stajniach, ale przez 30 lat te stajnie nie były sprzątane. Wiecie, jakie tam warstwy czego narosły przez 30 lat. Nie tylko stajnie, ale i pola, pastwiska pokryte były, tym, co ze zwierząt wychodzi. Jeden z greckich, mitycznych bohaterów, Herakles, otrzymał zadanie, aby stajnię Augiasza wysprzątać. Miał na to jeden dzień. Rzecz nawet dla takiego bohatera, jak Herakles, niemożliwa, przerosła go, ale wpadł na pewien pomysł. W pobliżu płynęła rzeka. Herakles wybił dwie dziury w murze stajni. Jedną dziurą wpuścił strumień rzeki, a drugą wypuścił. I pod koniec dnia stania była czysta. To, z czym człowiek nie mógł sobie poradzić, co przerastały jego siły, zrobił żywioł wody, rzeki. Oczywiście to jest piękna historia, mit, bajka, jakkolwiek byśmy to mogli nazwać mit, ale z mądrą puentą. Przyznacie, chyba że nie przyznajecie morał z tej historii płynie taki, jeśli nie dasz rady własnymi siłami, jest coś, jest sposób. Myślę, że to jest odniesienie takie bardzo trafne do naszego życia. Czasami mamy do czynienia z taką stajnią Augiasza w swoim życiu. Jest to tak już sklepane, przyschnięte, ubite, że ciężko tego ruszyć. A jak próbujemy ruszyć, czy ktoś to rusza, to wiecie, wiecie jak aż dusi, bo to nie jest przyjemne. Ale jest sposób. Woda, życia. Rzeka wody żywej, która może wpłynąć do twojego życia, może przepłynąć, oczyścić i uzdrowić. I na zakończenie chciałbym przeczytać werset z Nowego Testamentu, Efezjan 5, 26-27, to są dwa wersety. List do Efezjan 5, 26-27. Jest mowa o Jezusie, o Kościele. Chrystus wydał samego siebie za Kościół i 26 wiersz aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty niczym nie nieskalany. Niesamowicie. Uświęcenie zaczyna się od oczyszczenia. Sposobem na wypłukanie całego brudu naszego życia, naszych myśli, naszych charakterów jest kąpiel wodna przez słowo. I na tej myśli kończę cykl tych trzech kazań opartych o werset Rzymian 16:20. Być może w przyszłości będę wracać do niektórych sformułowań, one są ponadczasowe. Chciałbym dzisiaj zaprosić nas do wspólnej modlitwy. Tych z nas, którzy decydują się na to, aby powiedzieć Bogu tak w jakiejś, być może kolejnej dziedzinie swojego życia, a może w ogóle po raz pierwszy Bogu tak. Po pierwsze chciałbym zaprosić do wspólnej modlitwy tych z nas, do których dociera sens i potrzeba bycia posłusznym. Posłuszeństwo jawiło Ci się do tej pory być może jako dyktat wrogich Tobie ludzi, wrogich sił, które chcą Cię zniewolić, wykorzystać, omamić i tobą kręcić. Nie. Bóg chce twojego bezpieczeństwa poprzez to, że będziesz posłuszny Jego Słowu Jego prawom. Więc te osoby zapraszam dzisiaj do wspólnej modlitwy. Za chwilkę tu staniemy. Po drugie tych, którzy szukają mądrości od Boga, czyli chcą, aby ich motywacją stało się pragnienie i czynienie tego, co dobre. Mądrość to jest to, co dobre w oczach Boga i to, co dobre w skutkach dla ludzi. Jeżeli masz z tym problem, nie potrafisz rozróżnić woli pańskiej i nie zawsze wiesz, ty, czy to, czego się podejmujesz, jest dobre dla ludzi. To jest dobry moment, abyśmy mogli wspólnie prosić Boga, który jedynie jest mądry, aby tej mądrości z góry nam udzielał. I czystość, trzymanie się z dala od zła, pozwolenie na to, aby Duch Święty przepływał i aby Słowo Boże wypłukiwało nasze myśli, nasze serca, nasze motywacje. Te trzy rzeczy. A być może Bóg uczyni coś więcej w twoim życiu. Czy są między nami dzisiaj ci, którzy chcieliby, aby modlić się razem ze mną, z nami? Czy jesteście tutaj na tym miejscu? Może nasi muzycy mogliby nam zrobić, chyba że też chcecie się modlić, to niekoniecznie musicie grać, ale jeżeli, jeżeli możecie nam zrobić oprawę muzyczną, będzie miło. I na tym będziemy kończyć nasze nabożeństwo tą modlitwą, ogłoszenia już były, a więc spędźmy jeszcze, nie wychodźmy jeszcze, ale wstawiajmy się za tych, którzy tutaj z przodu się znajdą. Zapraszam. Alleluja. Chodźmy do przodu, chodźcie do przodu.